Na kanale National Geographic nadawany był serial dokumentalny, w którym przedstawiony był lot pierwszej misji załogowej na planetę Mars. Oczywiście był to taki zwykły dokument, który trzeba traktować z przymrużeniem oka, bo jest to niejako symulacja takiego lotu, jak i wydarzeń mających miejsce przy zakładaniu bazy na Marsie. Szacuje się że pierwsi ludzie wylądują na Marsie w 2033 roku, a w roku 2060 Mars będzie miał już milion ziemskich mieszkańców. Jeden z powodów takiej syłki na tą martwą planetę jest chęć ocalenia ludzi od zagłady. Gdyby w Ziemię pierdolnęła jakaś kometa i zniszczyła życie, to część ludzi przetrwa na Marsie. Prawdopodobieństwo że dwie planety zostaną zniszczone za jednym zamachem, jest mało realne. W sumie to powiem Wam, że zrobiło mi się żal planety Mars po obejrzeniu pierwszego odcinka. Co prawda, życie tam nie mogłoby się odbywać na dworze, tak jak u nas, a w jakichś wielkich bazach, ale jak słyszę o milionie ludzi, którzy będą oblewać tę planetę fekaliami i śmieciami, to zwyczajnie zrobiło mi się smutno. Jakoś tak mam, że człowiek kojarzy mi się z brudną, cuchnącą, bezduszną i chciwą istotą. Ewentualne zasiedlenie planety Mars będzie nie dość, że wydawać by się mogło nieekonomiczne i nielogiczne, w sensie wysyłania tam ludzi budowania baz, to zapewne w dłuższej perspektywie ktoś zbije na tym zajebistą fortunę, podzieli planetę na parcele i będzie czerpać z tego korzyści. A gdy się okaże, że na Marsie występuje złoto w dużych ilościach, to zapewne obejrzymy kolejne odcinki Gorączki Złota na Discovery Channel. Jak będzie lód, to pewnie Alex Dełgoborski i Hugh Roland wystąpią w kolejnej serii na Lodowym Szlaku, tym razem na Czerwonej Planecie. Powiedzcie mi, czy naprawdę wierzycie w to, że kogokolwiek obchodzi los ludzkości? Żyjąc tu na Ziemi, Nikt nie dba o to, czy żyje się nam dobrze, czy nie. Nikogo nie obchodzi, czy jesteś zdrowy, czy chory, bo w obu przypadkach jesteś coś wart. Jak jesteś zdrowy, to jesteś zwyczajnym konsumentem wydającym pieniądze na zbędne produkty reklamowane w telewizji. A jeśli chorujesz, to musisz kupować drogie leki, by żyć. I nagle słyszymy o super misji, mającej na celu osiedlenie nowej planety przez człowieka, na którą wyda się w najbliższych latach biliony dolarów. Urocze, kurwa, naprawdę urocze. W dodatku ten magiczny argument, że jak coś zniszczyłoby Ziemię, to ludzie przeżyją gdzieś na wyjałowionej planecie. Tylko kurwa, żyć będą tylko po to, by mogli się wysrać, wyprodukować żarcie i kręcić się tunelami, nie mając styczności z niczym, co jest na Ziemi. ja się pytam, po co? Przecież jak braknie dostaw z Ziemi, to ludzie tam i tak będą skończeni. Gdzie wyprodukują maszyny i urządzenia do podtrzymywania życia? Na Marsie? Gdzie kurwa? W hucie aluminium? I tak, skonają z braku wszystkiego. Będą dopiero jaja, jak się okaże, że to nie Ziemia, tylko Marsa zniszczy wielka kometa. No dobra, dość już pierdolenia o planetach, pieniądzach i władzy. Lecę na Marsa. Do spożywczaka. Like, like